Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie. Jesteśmy w Studiu Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Łazinkowskiej w Warszawie. I tak jak mówiłem, w tym roku zajmujemy się medycyną i tym, co nowego medycyna nam przynosi w XXI wieku. Bo jest to nauka niewątpliwie, która dotyczy każdego i myślę, że każdemu, każdy jest zainteresowany tym, żeby, żeby no, skorzystać, <gulanie> ogólnie można powiedzieć. Zaprosiłem do studia panią Lidię Trawińską. Witam panią serdecznie. Witam serdecznie. Która jest dietetykiem. Pani zajmuje się ustalaniem diety dla człowieka, żeby, żeby był zdrowy, tak? Generalnie tak można powiedzieć. No tak, wszyscy dietetycy dążą do tego, żeby, żeby diety, które układają, były zdrowe, ale bez narzędzi, które pokażą nam, jakie produkty powinny być wprowadzone do tej diety, to jest ruletka. No właśnie, bo diet przecież jest sama masa, są, no nie wiem, czy setki to pewnie są, prawda? I wiemy, że nie działają. No właśnie, właśnie to o tak to gorzej. chodzi, tak. Jak to się dzieje, że każdy ma jakiś tam inny pomysł na to? Często wydajemy na to majątek, żeby, żeby kupić tą pigułkę właśnie, która nam pomoże. Wiadomo, że takiej pigułki nie ma. I właśnie to, co się zmienia w XXI wieku, w takim podejściu, no to, to już wiemy, że tej pigułki nie ma, prawda? Bo kiedyś to jeszcze myśleliśmy tak w latach 70. -tych, 80., -tych, że ktoś wymyśli jakąś pigułkę, będziemy ją łykać cztery razy dziennie, tak, i, i będzie po, po sprawie. Bo jest jeszcze z nami mój tata, Marian Kozielski, profesor Marian Kozielski, będzie uczestniczył, bo też jest zainteresowany, każdy jest zainteresowany. nie w tej dziedzinie oczywiście, ale Fizyka jest tak szeroką gałęzią wiedzy, że, że również ma coś do powiedzenia i w dietyce prawdopodobnie. No, w każdym razie raczej, jeśli ja będę się włączał, to włączę się w tym momencie, kiedy tak, że tak powiem, no, będę chciał jakieś mechanizmy się dowiedzieć, jak no, to działa. to chodzi. Właśnie, tak, tak, dokładnie to... o to chodzi. Jak będą pytania, to po prostu... Pytanie, e... jak gdyby, użytkownika. Ty, ty. No, ja tak samo. Tak samo mam pytania. Tak. Ja jestem użytkownikiem, jest jeśli, ten... jeśli tak można powiedzieć, e, diety e, promowanej przez firmę, której pani jest współwłaścicielem. To jest Wimed, tak? Tak, Centrum Medyczne Wimed ale pan powiedział, że jest to medycyna XXI wieku, a tak naprawdę układanie diet i reakcję organizmu zaczął badać już Hipokrates. On przecież powiedział, że jedzenie może dla jednego być lekarstwem, a dla drugiego trucizną. Więc już on zauważył, że występują nietolerancje pokarmowe, które teraz tak są modne, bo nasze organizmy zaczęły bardzo gwałtownie reagować na zmiany, ale zmiany przemysłu spożywczego. Bo kiedyś człowiek jadł dary natury, a teraz je produkty, które wyprodukował przemysł chemiczny albo przemysł spożywczy. No tak, no bo trudno powiedzieć, żeby baran upieczony na ognisku był przemysłem, żeby Wyrobę, był wytworem tak, tak, przemysłu. przemysłu. spożywczego. No no ale w sumie to, to troszkę ten... dalej poszło tak naprawdę, tak? To poszło dużo dalej i może za daleko. Dlatego nasze organizmy zaczęły tak gwałtownie reagować na różne produkty. Te nietolerancje pokarmowe, które stały się teraz takie modne i, i, i głośno się o tym mówi, bo o alergiach pokarmowych mówiło się już 50 lat temu. No, wiadomo, dzieci mają z tym problem, prawda? Ale, Iśmy... ale kiedyś, kiedyś dzieci, mm -hmm. kiedyś dzieci nie miały z tym problemu. Ale coraz częściej. Ale teraz się coraz zdarza. częściej. Mało tego, bardzo często słyszy się, że ktoś ma katar e, sienny, że ktoś ma, że ktoś ma zapuchnięte oczy czyli mówimy o alergiach ziewnych. Tak, Ale... dowiadujemy się o tym, że jakieś pyłki latają, tak, naprawdę tak. pyłki brzozy, że teraz pylą, aha, to mi oczy bolą, Ale dlatego. dlaczego? Dlaczego mhm. zaczęliśmy reagować na pyłki brzozy, a kiedyś nie reagowaliśmy? No właśnie, czy to jest związane ze spadkiem odporności o, organizmu? O, właśnie, tak, ten spadek odporności. Czyli wszystko zaczyna się tak naprawdę od tego, co wkładamy do ust. Bo nasz układ odpornościowy, on przede wszystkim reaguje na to, co znajduje się w przewodzie pokarmowym. Dopiero później występują inne reakcje. Bo pamiętajmy, że 97% chorób, szczególnie chorób nowotworowych, to są choroby dietozależne. Jeżeli jemy produkty nieprzetworzone, które, które poddane są jak najmniej obróbce kulinarnej, to te produkty nam nie szkodzą. Natomiast produkty przetworzone, które pełne są barwników, dodatków do żywności, one nam szkodzą i one, i one na początku wywołują różnego rodzaju reakcje w organizmie. No ale zaraz, zaraz. Momencik. Bo y, dlaczego zaczęliśmy przetwarzać? No bo jeśli to była taka zdrowa, fajna żywność, to dlaczego po prostu nie, dalej nie jemy tego, co jedliśmy? Tylko nagle ktoś wpadł na pomysł, żeby dosypać cukier na przykład do, nie wiem, do herbaty, tak? No nie tylko cukier. Cukier może być dosypany do e, różnych przetworów, na, na, na przykład do ogórków konserwowych albo do, do, do pomidorów. No, a bo cukier t... jest świetnym konserwantem. No tak, bo to nam bardziej smakuje, tak? E, to generalnie? nie chodzi o smakowanie. Chodzi o przechowywanie. W żywności. Chodzi o to, żeby ta żywność dłużej na półkach zachęcała do kupienia, bo przecież stragany są pełne żywności nieprzetworzonej, która się szybko psuje. Natomiast Nawet, tu dacz, chodzi dlaczego? o to, żeby więcej sprzedawać. Rozumiem, że cukier jest y, zły, tak? Można w no, Cukier jest powiedzieć. Rzucizną, przecież to... Jest, to że... dlaczego nam smakuje? Dlaczego chcemy tego cukru? No, przecież uzależniamy to... się od tego. To cukier jest narkotykiem w pewnym stopniu i, i bardzo łatwo się od tego uzależnić. A my jesteśmy podatni na uzależnienia. Bardzo często uzależniamy się właśnie od produktów, które na najbardziej szkodzą, tak jak narkotyki. Uzależniamy się od mięsa, uzależniamy się od produktów y, mlecznych, bo ten organizm tak jakby działał na przekór. To, co nas uczula, czasami naj, najlepiej nam smakuje. No właśnie, nie bardzo rozumiem dlaczego, bo taki mechanizm... No to, to by, to by jak nasz... nar, na, narkomani zaczynają y, brać kokę, nie mogą przestać? No ale to jest też mechanizm, żeby unikać tego, bo widać, co z innymi się dzieje, tak? A, tak, ale dlaczego y, m, ludzie, którzy palą papierosy, nie mogą przestać? uzależniają się od tego M i wiedzą, że to im szkodzi. Są świadomi. Na każdej paczce papierosów jest napisane, że, że papierosy szkodzą zdrowiu, mogą wywołać choroby nowotworowe. alkohol. Tak Też. samo z alkoholem. My się po prostu uzależniamy. Już w tej chwili badania naukowe potwierdzają, że picie mleka, jedzenie produktów mlecznych jest rakotwórcze, a przemysł spożywczy nadal produkuje te produkty i my nadal jemy twarożki, jogurty, sery, a przecież badania naukowe wyraźnie pokazują. Doktor Campbell, który w swojej książce Nowe zasady odżywiania pokazuje badania. Pokazuje badania bardzo długie, bo dwudziestoletnie. Jak kazeina wpływa na rozrost komórek nowotworowych. Te informacje są, te najnowsze badania są dostępne dla wszystkich. A i tak jemy te produkty. Tak jakbyśmy działali na przekór, jakbyśmy zapomnieli, że mamy ciało, o które trzeba dbać, to ciało się zużywa i to ciało jest śmiertelne. Jeżeli tego ciała nie będzie, to nas też nie będzie. A mimo to jemy. Mimo to sięgamy po fast foody, po Coca-Colę, po, po batoniki, które są dla nas trucizną. No to właśnie, no to, no to w takim razie, jeśli nasz smak, nasze zachcianki nie są wskaźnikiem, tak? No bo tak na zdrowy rozum wydawałoby się, no jak mi coś smakuje, to znaczy, że to jest dla mnie dobre. Jeśli tak nie jest, to trzeba znaleźć jakiś inny drogowskaz. I jak go znaleźć? Bo pani ma na to metodę, tak? Tak. Na pewno, na pewno drogowskazem jest zdrowy rozsądek. To przede wszystkim. Ale jest też jeszcze narzędzie. Narzędzie w postaci testów. Testów na nietolerancję pokarmową. To dla nas, dietetyków, jest rzeczywiście drog, dodatkowy drogowskaz, dodatkowy czynnik, który, który może uchronić pacjenta przed chorobami, przed tymi cywilizacyjnymi chorobami. Bo pamiętajmy, że jeżeli układ odpornościowy jest osłabiony, jeżeli te nasze białe krwinki, ci żołnierze, którzy chronią, które, te krwinki, one chronią nas przed wirusem, przed bakterią, przed komórką nowotworową, a jeżeli one będą zajęte czosnkiem, ziemniakiem, czy, czy, czy marchewką, czy kawałkiem mięsa, czyli cząsteczką, która niedotrawiona przedostała się do krwiobiegu i wywołała reakcję alergiczną, to w tym czasie komórki nowotworowe będą bezkarne. Dlatego w tej chwili największym zagrożeniem jest dla nas choroba nowotworowa. A choroba nowotworowa będzie, wy, będzie rozwijać się w organizmie, w którym układ odpornościowy jest osłabiony. A układ odpornościowy będzie osłabiony, jeżeli będziemy jeść produkty, które wywołują stan zapalny. A stan zapalny wywołują produkty, których nie tolerujemy. No właśnie. I tutaj... I tutaj... Jaki jak jest mechanizm na czym, na czym polegają te testy? Ale no jeszcze, jeszcze zanim, ja jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, bo yy, są dwa rodzaje tej alergii, prawda? Jest Jedna alergia, taka natychmiastowa natychmiastowa i alergia natychmiastowa i To jest ta, która dzieci męczy, prawda, właśnie ten katar sienny, ból oczu. To, to, nie, nie. Pan mówi o alergii wziewnej, pan mhm. mówi o alergii kontaktowej. Yy, tutaj yy. Te alergie, one są związane z e, namnażaniem, z wytwarzaniem przeciwciał. Natomiast ja, mówię, ja, ja się zajmuję alergią pokarmową, ale, ale alergia pokarmowa może być również natychmiastowa. Mhm. Czyli jeżeli zjemy kawałek e, papryki... No to wysypkę bardzo, czy, dostaniemy, Nie tak? tylko wysypkę, ale możemy się udusić. Mhm. Natomiast jest jeszcze jeden e, rodzaj alergii, bardzo po, po, podstępnej, to jest właśnie alergia opóźniona, która nie daje reakcji natychmiastowej, ale może dać reakcję po paru godzinach, po paru dniach, a nawet po paru tygodniach, bo może się okazać, że mamy, mamy zaparcie, mamy bolą na stawy, mamy migreny, e, źle się czujemy, jesteśmy ospali i nie wiążemy zupełnie tej reakcji z produktem, który spożyliśmy trzy dni temu. No przecież jadłem go, jem go od 10-20 tak, lat, prawda? ale I jeszcze to... dodatkowo, my możemy jeść ten produkt raz w tygodniu i nie zareagować. A kiedy zjemy go trzy razy w tygodniu, już wystąpi reakcja, bo mogą zdarzyć się jeszcze dodatkowe reakcje, dodatkowe czynniki, które jakby przyspieszą reakcję naszego organizmu na ten produkt. I tak się niestety zdarza. I tak, dlatego w tych nietolerancjach pokarmowych bardzo ważna jest rotacja, czyli żebyśmy nie jedli codziennie tych samych produktów, bo prędzej czy później się na nie uczulimy. Po prostu Czyli jest za dużo. uczulamy się po prostu hmm, spożywając ten sam pokarm przez dłuższy tak, czas, tak? bo hmm. jeżeli ten pokarm jest niedotrawiony z jakiejś przyczyny, bo pamiętajmy, że proces trawienia zaczyna się już w jamie ustnej. Musimy pogryźć hmm, pokarm, musimy go wymieszać ze śliną i dopiero on może wtedy być przesunięty do kolejnego odcinka przewodu pokarmowego. Przewód pokarmowy jest podzielony na odcinki, które zamknięte są zastawkami. Dlatego, żeby ten pokarm przesunięty do kolejnego odcinka był odpowiednio przygotowany, czyli najpierw ślina, potem soki żołądkowe, w dwunastnicy potrzebne są enzymy trzustkowe, potrzebne, potrzebna jest żółć, czyli enzymy są wątrobowe. Etapy, tak? Pierwszy no. etap polega na czym? Że ta ślina jak no, działa zdrobniej. na pokarm... rozkłada, e, e, rozkłada cukry proste i przygotowuje ten pokarm tylko cukry niektórych... proste, na... czyli bardziej skomplikowane jakieś. E, związki chemiczne nie rozkłada, tak? E, nie, nie rozkłada, ale na, białka, przykład, na przykład... Nie, nie, nie. nie. Białka, białka rozkładane są już dalej, ale proszę sobie wyobrazić, że jeżeli na przykład brakuje w ślinie enzymu i, i te cukry nie zostaną właściwie przygotowane do następnego odcinka, to w żołądku nastąpi za szybka fermentacja tych cukrów, a nie daj Boże jeszcze połączymy białko i skrobie, czyli popularnego schobowego z ziemniakami skrobia rozkładana jest bardzo szybko, a białko wiadomo, że, że, że w tym żołądku będzie przygotowane do następnego odcinka po czasami pięciu, sześciu godzinach. I teraz tak, ta skrobia jest, może opuścić, najzmieni to żołądek, po dwudziestu minutach, ale go nie opuści, nie opuści, bo jest wymieszana z mięsem. Więc zaczyna fermentować. I to mięso w tym, w tym procesie fermentacji też nie jest właściwie przygotowane do tego, żeby przesunąć się do dwunastnicy. Więc do dwunastnicy dociera produkt niewłaściwie przygotowany. I co się dzieje w tej dwunastnicy? Oczywiście reaguje trzustka, oczywiście reaguje wątroba, ale nie daj Boże, zdarzy się tak, że nasza wątroba jest obciążona, bo y, żyjemy w środowisku, niestety zatrutym, bo mieliśmy jakąś antybiotykoterapię, bo piliśmy alkohol, paliliśmy papierosy, a nawet dzieci, które jeszcze nie były nowonarodzone, mogły być zatrute już w łonie matki przez nieodpowiednią dietę matki. Dlatego często z dziećmi takimi malutkimi już jest problem. I teraz to jedzenie, które powinno być właściwie rozłożone, te, te białka, tłuszcze, węglowodany, te cząsteczki powinny być odpowiednio przygotowane, żeby przejść do jelita cienkiego, bo w jelicie cienkim czekają kostki litowe, które chcą wchłonąć to pożywienie, żeby ono mogło dotrzeć naczyniami do komórki i odżywić komórkę. Ale okazuje się, że te cząsteczki są za duże, niedotrawione, nieprzygotowane. Panowie, tak jak w celiaki, jak, jak nie trawimy glutenu, to gluten, który się pojawia w, w jelicie cienkim, uszkadza kostki jelitowe to robi się po prostu łyse. Są, są um, odcinki jelita kompletnie łyse. I teraz w, w tych y, częściach, kiedy to jelito jest łyse, komórki się rozchodzą, po prostu robią się dziury. I tak jest niektóry, nie tylko z glutenem, ale również z innymi cząsteczkami. Te cząsteczki też mogą powodować, że w tym jelicie robią się po prostu dziury. Jest to tak zwany zespół przeciekającego jelita. I tu się zaczyna problem, bo przez te dziury do krwiobiegu przedostają się właśnie niedotrawione cząsteczki. Nie takie, jak powinny się dostać. Układ y, odpornościowy, układ... Czyli, linfa... y, przepraszam, tak. że wejdę w słowo. Czyli y, reasumując, można powiedzieć, że są etapy trawienia, prawda? Mm -hmm. Ja zacznę od tych, y, od 2 Czyli w pierwszym etapie trawienia jest wstępne trawienie, rozkład cukru prostych tak, przez i, ślinę. Tak, i wymieszanie etap, ze śliną i pogryzienie. Tak, i, i to schodzi do żołądka, a w żołądku kwasy, kwasy żołądkowe, żołądkowe tak, muszą to rozłożyć. Rozkład dalszy, I wszystkich teraz, białek i tak nie, dalej. Nie, one, tak, one na... częściowy rozkład, ale przede wszystkim kwasy żołądkowe niszczą pasożyty, bakterie. Bo pamiętajmy, że tę, tą drogą, właśnie tym, tym, tą naszą jamą ustną... Czyli te duże komórki, powiedzmy, tak, jakieś właśnie w tak. postaci, jeżeli to można nazwać komórkami, mm -hmm. bakterie, czy wirusy, czy coś tak. takiego, też stepnie, te kwasy stepnie, niszczą. Tak, tak. Kwasy, kwasy niszczą. No, to jest kwas solny, więc, tak. więc on, on rozkłada, kawałki mięsa rozkłada... E... Ale rozkłada w jakim sensie? Co w zna... sensie na mniejsze cząsteczki, przygotowuje to. Czyli to... białka, bo głównym składnikiem, prawda, mięsa, to są białka. Tak, tak, tak ale, ale rozkłada aminokwasy. Rozkłada, mhm. rozkłada białka do, do mniejszych cząsteczek, do aminokwasów. Tak. Ale nie do końca. I potrzebna jest do tego jeszcze żółć. Czyli która... przypomnijmy, aminokwasy to są... to są... To są białka. Też białka. To są białka, tylko w mniejszej, w mniejszej czyli, cząsteczce. Czyli to są węglowodory. Węglowodany ogólnie. to są cukry. Tak. Węglowodany. Czyli a białka? czy się białka, różnią? E, A białka, no to jest zupełnie inny składnik pokarmowy. No właśnie jaki? Mm -hmm. to, są, to są właśnie aminokwasy. Czyli chemiczny skład, jaki jest e, właśnie aminokwasu? Bo, e, prawda, cukry proste, no to powiedzmy węglowo, no, węglowodory, węglowodory. Czyli CH, tam tak. łańcuchy tak, CH. Tak, tak, tak. A białka to są białka. Co znaczy? No to, to są aminokwasy. No dobrze, ale jaki skład? Znaczy... E, no nie jestem chemikiem i tutaj, tutaj trudno mi powiedzieć. No to, to że jako, tak. pan jako fizyk mnie pyta. Znaczy, jako, jako chemik, rozumiem, znaczy nie rozumiem. chemik, ja nie jestem chemikiem. Tak, jako, ale pan wchodzi jako fizyk. Ale jako chciałbym sobie rozumiem. to wyobrazić. Tak. Na czym polega bo, bo na mamy, mamy, trzy, mamy trzy grupy. Mamy tłuszcze, mamy aminokwasy i mamy węglowodany. Tak. Prawda? S tłuszcze... Ale wszystkie one e, właśnie głównie to są łańcuchy węglowodorów tak. z jakimiś dodatkami. Tak, tak ogólnie oczywiście, biorąc, tak, tak, tak, tak. tak, I teraz trzeba te, te łańcuchy rozłożyć na, na prostsze łańcuchy, prawda? Tak. Ale e, na tym etapie jeszcze nie ma, nie ma takiego, takiego prostego rozkładu. Dobrze, i w żołądku następuje ta wstępna. Wstępne trawienie. Trawienie, tak, a tak. później wielicie W Wielicie cienkim... cienkim również następuje trawienie. Tak. Tak. Skład na, zupełnie na, na, na małe cząsteczki, i te cząsteczki są wchłaniane przez koszki jelitowe. Do krew. Tak, tak, do krwi. Do, do krwi. Bo, bo, bo jelito jest unaczynione bardzo. Tam, tam dochodzą właśnie te naczynia włosowate, które wyłapują z kosków jelitowych te drobniutkie I czy, cząsteczki. W, rozumiem tak, że we krwi też są te małe cząsteczki białek, tak? tak, tak na przykład. Tak, tak. Z których później organizm tam komórki budują sobie mięśnie, czy coś tak, takiego? Tak, tak, tak, oczywiście, oczywiście, Kto, to, które muszą dotrzeć do komórki, żeby odżywić tą komórkę. No Ciekawy. No, tak, tak się ale, dowiadujemy ale ciekawych tutaj, rzeczy Ale tutaj, tutaj zaczyna się właśnie problem. Tak. Tu, na na, na, na tym, tym odcinku jelita cienkiego. Bo jeżeli, jak już powiedziałam, te cząsteczki są za duże, nieprzygotowane do tego, żeby, żeby, żeby mogły być wchłonięte przez kostki jelitowe do krwiobiegu, one potem przechodzą do jelita grubego. Mm -hmm. z, z, jeszcze z błonnikiem, z tymi niedotrawionymi produktami. I tu się zaczyna problem. Bo te cząsteczki pokarmowe, one mają właśnie za dużo cukru prostego, bo ten cukier się niestety nie rozłożył. Te białka niedotrawione zaczynają również fermentować i tu się pojawia problem z bakteriami. Bo tamta tam flora bakteryjna y, y, jest oczywiście pożyteczna, bo ona nam jest potrzebna, ale w takim środowisku rozwija się też flora patogenna. Czyli te bakterie, których, te beztlenowe bakterie, które niestety nie są dla nas korzystne. Jest drożdżak Candida albinos, który niestety zasiedla to jelito i on jest dla nas bardzo niebezpieczny, kiedy rozrasta się w plechę, kiedy jego jest za dużo. I tu, tutaj, tutaj stwarza się wtedy problem, ponieważ produkty przemiany materii tego drożdżaka są toksyczne. Ale problem też... No dobrze, ale czy można zbadać jakoś ilość tego, tego grzyba? No, to, jest, to jest bardzo trudne. Są już testy. My na tym naszym teście też badamy poziom reakcji na tego grzyba, ale to jest wszystko bardzo trudne. A teraz, Bo... jeżeli się na przykład miód zje, na przykład mhm. no, wiadomo, że miód... Powoduje... To są cukry proste. To są cukry proste, ale jednocześnie... E, działa właśnie pobudzające jelita chyba, prawda, bo i, e, To znaczy, przeczysta. cukier się szybko rozkłada, do, przedostaje się do krwi, bo cukry proste mogą przedostać się do krwi już w jamie ustnej i, i, i, i pobudzić ten e, m, nasz organizm, bo cukry proste potrzebne są do tego, żeby e, pobudzić mózg do pracy. Dlatego bez cukrów prostych ciężko byłoby nam żyć ale dobrze jak one się uwalniają z tego pożywienia powoli. Bo z cukrami jest ten problem, że jeżeli glukoza nagle podnosi się, poziom glukozy nagle podnosi się we krwi, to od razu reaguje trzustka. Ona musi ten poziom cukru wyregulować i pojawia się insulina, która reguluje poziom cukru, bo za wysoki poziom cukru jest dla nas toksyczny. Mhm, jeżeli my często e, jemy produkty, które zawierają cukry proste, to ta, insulin, ta insulina często nam się podnosi. Ale z cukrem jest tak, z glukozą jest tak, że ona się podnosi szybko i spada szybko. I te wahania glukozy powodują, że z czasem, z wiekiem trzustka zaczyna pracować nieprawidłowo i pojawia się problem cukrzycy. Okazało się, że w tej chwili problem cukrzycy typu drugiego, czyli te, ten, ta cukrzyca wieku starczego, która kiedyś była nazywana, dotyka dzieciaki. I to takie dzieciaki siedmiu, ośmioletnie. To jest ogromny problem. Hmm. Mówi się nawet, że w Wielkiej Brytanii 70% dzieci ma już cukrzycę. A problem y, pojawia się dlatego, ponieważ te dzieciaki nie tylko jedzą przetworzone produkty, nie tylko jedzą produkty y, z cukrem, z białym cukrem, ale jeszcze dodatkowo narażone są na stres, bo stres jest czynnikiem, który również ma wpływ na wątrobę i na trzustkę. Wyobraźcie sobie, że te dzieciaki, które w tej chwili spędzają bardzo dużo czasu przed telewizorem, przed komputerem, szczególnie uwielbiają gry komputerowe, filmy, które wywołują stres, ale taki dziwny stres, ponieważ Człowiek narażony był na stres od, od, od kiedy się pojawił. Tylko ten stres był związany z jego życiem. Na przykład uciekał przed jakimś zwierzęciem, podnosiła się adrenalina, uwalnia, uwalniały się pokłady glukozy z, zgromadzone w wątrobie i w mięśniach właśnie na tą chwilę stresu. Ale on biegł, on uciekał i on spalał cukier, spalał glukozę. A dzieciak, które siedzi przed komputerem, który podjada chrupki i ma tylko joysticka albo pilota, to on nie biegnie, on tego cukru nie spala. Ten cukier zostaje w jego organizmie, więc trzustka od razu wydziela insulinę, żeby wyrównać poziom cukru. I znowu to, co powiedziałam wcześniej, ona pracuje, pracuje, pracuje, ale w pewnym momencie mówi, ja już mam dosyć, nie mam siły, pojawia się cukrzyca. Pamiętajmy... Czyli to są zaburzenia, o których już wiemy, że właśnie taka jest droga ich powstawania, tak? tak? tak. I... A jak z alergiami? alergiami? Czy wiemy, skąd się bierze alergia? Bo no, wiemy, że jeśli długo spożywa się ten sam pokarm, to pojawia się alergia, Ale... tak? Czy to jest jedyne, jedyna metoda zbadania? Nie tylko, bo tak jak powiedziałam, uszkodzone jelito produkt, który był głęboko przetworzony, produkty, które zanieczyszczały organizm, produkty, które wywołały stan zapalny. One spowodowały, że to jelito przecieka. I jeżeli, jeżeli my jedząc produkty nie trawimy ich do, do, do końca, one wywołują nietolerancję pokarmową. Czasami są to produkty bardzo zdrowe, bo ja na przykład przez wiele lat nie mogłam jeść marchwi, nie mogłam jeść ziemniaków, grejpfrutów. Wydawały się produkty bardzo zdrowe. Ja tego nie mogłam jeść. Ja reagowałam na to. A reagowałam migreną, reagowałam anemią. Wyobraźcie hmm. sobie, bólami, bólami kręgosłupa, bólami stawów. I wiele ludzi tak reaguje, nie mając pojęcia, że właśnie te produkty wywołują taki stan zapalny. I to jest zaskakujące. Nie można powiedzieć, że wszystkich alergizuje mleko, że wszystkich alergizują ziemniaki czy pietruszka. Każdy Czyli jest to, inny. ta alergia objawia się za pomocą stanów zapalnych? Stanów tak? zapalnych. I to takich stanów zapalnych, które jeszcze nie są w miarę wykrywalne. One, one są delikatne, tak jakby tliły się ogniska w naszym organizmie. Malutkie ogniska, malutkie, malutkie yy, iskierki, które czekały tylko na podłożenie dużego ognia i wtedy wybuchają wielkie sprawy. Dlaczego odniskiem. między innymi na przykład może to y, się objawiać migreną lub bólem stawów? Jaki jest mechanizm tak. tego, dlaczego tak. Um, przy nietolerancji pokarmowej we krwi, kiedy linfocyty odkrywają, nazwijmy to, takie ciało obce, one reagują w taki sposób, że chcą to ciało zniszczyć. Wytwarzają enzymy, które łączą się z alergenem, tworzy się taki kompleks, kompleks immunologiczny, alergen y, przeciwciału i te kompleksy immunologiczne, one krążą we krwi. One powinny y, dotrzeć do wątroby, wątroba powinna to rozłożyć, powinniśmy to wydalić z moczem albo, albo skałem. Natomiast kiedy wątroba staje się niewydolna, kiedy my jemy tych produktów bardzo dużo, wątroba jest obciążona, a, a krew musi się oczyszczać, prawda? Organizm dąży do tego, żeby krew się oczyszczała. Więc te kompleksy immunologiczne, one są upychane, upychane najlepiej w tkankę łączną, bo te komórki w tkance łącznej są luźno, luźno ułożone. I w tych przestrzeniach międzykomórkowych coraz więcej tych kompleksów immunologicznych się pojawia. Bardzo często jest tak, że te kompleksy immunologiczne pojawiają się w tkan w chrząstce, wtedy te, te, te stawy zaczynają nam szwankować, pojawiają się w gruczole tarczycy. W tej chwili widzimy w naszej klinice, że praktycznie co druga kobieta, która przychodzi do nas, ma niedoczynność tarczycy, albo albo chorobę Hashimoto. Dlaczego? Bo organizm zaczyna walczyć z własnym narządem. Ponieważ jeżeli w tym narządzie pojawiają się w tych przestrzeniach międzykomórkowych komórki, które wyglądają inaczej niż nasze komórki, zaczyna się walka. A stan zapalny to jest po prostu mocniejsze ukrwienie określonych... No tak, ale, ale niewłaściwe funkcjonowanie jakichś komórek. I, I teraz te komórki, które, które zaczynają tak intensywnie reagować, one też narażone są na różnego in, i różne inne czynniki, na przykład zanieczyszczenie, bo przecież te wszystkie produkty żywnościowe, które, które spożywamy, przetworzone, one są zanieczyszczone. Mhm. My nie przyzwyczailiśmy się do barwników, do, do konserwantów, do jakichś margaryn utwardzonych, prawda? Bo, bo nasze ciało nie zmieniło się od 200-300 lat, ale zmieniło się pożywienie. Mhm. I teraz to wszystko też odkłada się w tkance łącznej. Przecież ten nieszczęsny celulit, który teraz też jest taki modny, tyle jest kremów, zabiegów na celulit, to jest informacja dla kobiety, że jej tkanka łączna jest zanieczyszczona. Mężczyźni tego nie mają. U was niestety nieco później objawia się to powiększeniem gruczołu prostaty, a nie daj Boże niedotlenieniem serca i tak dalej, i tak dalej. Prawda? U nas, tak, u nas jest łatwiej, bo my widzimy już, ten celulit nam pokazuje, że coś się dzieje. I teraz pierwsze stadium celulitu jest odwracalne, bo, bo łatwo zmienić dietę, łatwo oczyścić organizm ale kiedy jest drugie, trzecie, kiedy te komórki tłuszczowe pod skórą robią się grube, robią się twarde, one uciskają. I teraz one pojawiają się przede wszystkim na udach, na udach, na pośladkach. A tutaj jest bardzo dużo naczyń, naczyń limfatycznych i naczyń krwionośnych, bo limfa i krew, ona krąży od stóp do głowy, prawda, cały czas. I teraz, jeżeli następuje ucisk tych twardych komórek na te naczynia, to ta krew i ta linfa przestaje krążyć. I znowu, jak przestaje linfa krążyć właściwie, to nie zbiera toksyn z węzłów chłonnych. To te węzły chłonne są przeładowane. I tutaj znowu jest błędne koło. Bo gdzie węzłów chłonnych jest najwięcej? Przy tarczycy, pod pachami, w pachwinach. Gdzie występują nowotwory? Nowotwór tarczycy, nowotwór sutka, nowotwór jajników, macicy, jelita grubego i prostaty. Najczęstsze nowotwory. Czyli tam, gdzie tych komórek zanieczyszczonych jest najwięcej. Więc zobaczcie, takie proste mechanizmy, z których przecież każdy zda, zdaje sobie sprawę czyli zanieczyszczenie organizmu, niewłaściwa dieta, brak ruchu, bo przecież linfa, ona szybciej krąży u osób, które chodzą, które biegają, które uprawiają sporty, ale na zewnątrz, nie w siłowni, gdzie jest klimatyzacja, bo, bo nie łudźmy się, tam dochodzi do jeszcze większego niedotlenienia, prawda, ale taki spacer w lesie, jazda po lesie na rowerze, przyspieszy proces oczyszczania układu limfatycznego. A jeżeli siedzimy przed telewizorem w w klimatyzowanym nie daj boże pomieszczeniu w centrum miasta, no to nie oczyścimy układu limfatycznego. Dlatego w tej chwili ten y, y, ogromny przyrost y, młodych kobiet z nowotworem piersi jest zastraszający. Słuchajcie, to kiedyś nowotwór pojawiał się u kobiety po 60, po 70, a teraz 19, 20 lat. Ale dla te, dlaczego? Węzły chłonne, zanieczyszczone, a dodatkowo jeszcze dezodoranty, tak popularne w ostatnich mhm. latach, jakieś kremy. i zapachowe też. Tak, no, no słuchajcie. Bo, tak. bo my jesteśmy ludźmi, którzy, jak powiedziałam wcześniej, nie zmieniliśmy się. Nie zmieniliśmy się od paru setek lat, a to, co wprowadzamy do naszego organizmu. To, to jest trucizna. No właśnie, ale możemy zbadać, te, które, te które z tych produktów, które na co dzień spożywamy, no, bardziej nam szkodzą, które mniej szkodzą, które, które są dla nas bardziej przyjazne, które są mniej przyjazne. Tak, tak, i to, co powiedziałam, to jest cudowne narzędzie, bo y, my w naszym centrum pobieramy krew, no, sprowadzamy z Ameryki specjalne panele. Nie wiem, jak to technologicznie jest y, przygotowane, bo to są patenty, to są patenty chronione, ale, ale kiedy krew jest wprowadzana do, na, na, na, na te odczynniki, widać pod mikroskopem, jak intensywnie białe krwinki reagują na produkt, który jest badany. I to jest fantastyczne, bo widać, jak, jak te cząsteczki, te, te komórki pękają, jak wydzielają się właśnie te, te enzymy, jak następuje gwałtowna reakcja. I my po tej reakcji określamy stopień, Pierwszy ale ale najpierw pracy. jeszcze powiedzmy o tym właśnie, bo to jest badanie krwi i właśnie tak. do tego zmierzamy, żeby... Bo ja brałem udział w takim badaniu krwi. I Był tak, pan naszym pacjentem. Tak, i dokładniej dowiedziałem się właśnie, dlatego mnie zachwyciła ta metoda, bo to wszystko o czym mówiliśmy o tych zagrożeniach współczesnego świata to jest oczywiste, tak? Tylko że i, i czujemy się troszkę jak tacy ślepcy idący przez nieznany teren. Tak jak I jak możemy zawsze wdepnąć jest. w kałużę, możemy zderzyć się z drzewem, tak? I do, to znaczy stosując dietę taką no, przypadkową czy to co nam smakuje, prawda? <głos> Natomiast to badanie krwi, które polega na tym, że eliminujemy z pożywienia te składniki, które powodują e, Stam, zniszczenie no, tak, tak. naszych od, odpornościowych białych krwinek, tak. jeśli zlikwidujemy, to znaczy od, organizm się natychmiast y, lepiej poczuje, tak. prawda? Od razu się lepiej poczuje. Bo te cząsteczki, które, których nie trawimy, bo brakuje nam jakichś enzymów, jeżeli wyłączymy je z y, naszych posiłków, to diet, to y, się regeneruje. Ja zawsze mówię właśnie... Na fakt, szczęście. Tak, na szczęście. No wszystko się regeneruje w naszym mm. organizmie. Słuchajcie, naprawdę my jesteśmy po prostu cudownym tworem, tylko musimy dać szansę. Musimy dać sobie szansę. I teraz, jeżeli damy taką szansę, ja zawsze powtarzam pacjentom, że przestrzeganie diety przez pierwsze miesiące musi być w stu procentach. Nie może być tak, że wyeliminujemy połowy, bo nie będzie tego efektu, bo człowiek, jak czuje efekt taki duży, natychmiastowy, to wtedy chce współpracować. Jak małe kroczki robi, to on te małe kroczki też się, tymi małymi kroczkami też się cofa. Jak zrobi duży krok do przodu, dużą zmianę, to on chętnie potem współpracuje. Dlatego powtarzałem pacjentom naszym, że przez te parę miesięcy ta dieta musi być w 100% przestrzegana. Jeżeli damy szansę układowi odpornościowemu, tak jak na przykład u pacjentów z łuszczycą. Panowie, my tutaj, tutaj przy łuszczycy widać chyba najbardziej y, radykalne zmiany. Ja nie mam, niestety w radiu nie mogę pokazać zdjęć pacjentów, mm -hmm. ale czasami przychodzą do nas pacjenci, którzy przez 20 lat byli leczeni, sterydami, przeszli wszystkie kuracje, słuchajcie, pół roku diety, czy oczyszczenie organizmu, dotlenienie organizmu, wszystko się goi. No właśnie, ale to czy, to, czy to nie jest właśnie tak, że... Bo jak się zastanowić nad odpornością organizmu, to no, takim czynnikiem, który najbardziej odpowiada za odporność, to jest brak dostępu z zewnątrz, czyli skóra jest tym naszym najbardziej takim obronnym systemem. Ale, tak? ale tutaj przecież śluzówka, przewód pokarmowy, to jest wiele kilometrów, komórki które są wystawione na, na, na, na, na czynnik zewnętrzny, mhm. jakim jest jedzenie. No właśnie, jeśli wprowadzimy do środka, to już tak, wtedy, i wtedy sami wprowadzamy ma... konia trojeńskiego. Tak, tak. Dokładnie tak, mhm. konia trojeńskie. Mało tego jeszcze. Słuchajcie, z tym naszym przewodem pokarmowym łączy się m, wiele innych reakcji organizmu, bo na przykład przewód pokarmowy w, w dużej części wytwarza serotoninę. Część, część serotoniny jest wytwarzana przez, przez przez przewód pokarmowy. I teraz, jeżeli są jakiekolwiek zaburzenia w przewodzie pokarmowym, czyli właśnie to to, to, to, to uszkodzone, to tej serotoniny jest za mało. A serotonina rozpada się jeszcze na, na, na inny hormon, na melatoninę. Melatonina to jest hormon, który potrzebny jest nam do tego, żeby spać. I bardzo często ludzie właśnie z nietolerancją pokarmową mają zaburzenia snu. Nie mając pojęcia, że to się łączy z pokarmami. Bardzo często na przykład kobiety w okresie menopauzy mają uderzenia gorąca i zaburzenia snu, ale one nie wiedzą, że ich przewód pokarmowy jest zniszczony. Małe dzieci... Słuchajcie, rodzi się dziecko i rodzice mają problem, bo dziecko budzi się w nocy z płaczem, ma kolkę, nie śpi, potem potem matka jest ojciec nie przytomni rano, no bo, bo bo są zaburzenia. I okazuje się, że te dzieciątka mają właśnie zaburzenia jelitowe, mają za mało serotoniny. Współpracuję z taką panią profesor z Bielsko-Białej, która zajmuje się dziećmi autystycznymi. I ona mówi, że u tych dzieci autystycznych ta serotonina mózgowa czasami jest podwyższona dziesięciokrotnie, a obniżona jest ta jelitowa. Bo to te, te, te dziecko ma problemy irytowe. Ono już te problemy irytowe miało w, w, w łonie matki, bo matka nie, matka nie właściwie się odżywiała w tej ciąży. Dlatego tak ważne jest przygotowanie kobiety do ciąży, żeby te dziewczyny, one, one już w wieku dwudziestu paru lat, kiedy, kiedy mają zamiar wyjść za mąż i, i no teraz rodzą dzieci późno, po 30 to, żeby one wiedziały, że to paroletnie przygotowanie do ciąży daje szansę, że dziecko nie będzie miało alergii, że dzieckiem nie będzie problemów, ale one muszą się do tego przygotować. A, a często zdarza się tak, że przychodzi pacjentka i mówi, że no właśnie rzuciłam palenie i chcę, chcę zejść w ciążę. Ja mówię, proszę pani. Ale to często tak się udaje właśnie, prawda? Ale, ale uda... Bo to był ten czynnik, który uniemożliwiał tak, na przykład. Tak, tylko że udaje jej się urodzić dziecko, które jest chore. Bo no tak. pamiętajmy, że kobieta w czasie ciąży, ona się oczyszcza przez łożysko. Toksyny z jej organizmu przechodzą przez łożysko do płodu. I to dzieciątko właśnie rodzi się już z bagażem. Dlatego ma atopowe zapalenie skóry, dlatego ma kolkę, dlatego ma inne problemy. Mówimy o skazie białkowej, ale to często, to jest ten, ta skaza białkowa to jest czynnik, który wynika z obciążenia organizmu tego dziecka. No ale ja bym proponował wrócić do tego badania krwi, bo yy, tak jak mówiliśmy, jest to pewnego rodzaju mapa dzięki której możemy uniknąć zderzenia z tym drzewem, tak? tak po prostu tak, wi tak. wiemy, co nam szkodzi. I jak, jak się robi takie badanie? I skąd się wziął taki pomysł? I, i czy, czy to jest metoda naukowa? Czy to jest Słuchajcie, metoda... Pomysł, pomysł badania alergii pokarmowych, to jest pomysł sprzed wielu, wielu lat. My współpracujemy z Akademią Włoską, która Włosi zajmują się już od 45 lat nietolerancjami pokarmowymi tu w Europie. I, i, i mają świetne efekty Amerykanie również ponad 40 lat tym się zajmują. W Polsce te nietolerancje pokarmowe no nie były tak popularne, ponieważ testy są drogie. Tu chodzi o cenę, no, no nie łudźmy się, cena jest wysoka i, i nie stać nas na to. Natomiast alergolodzy nie chcieli się zajmować nietolerancjami pokarmowymi, bo oni nie chcą się zajmować dietą. Przy alergii natychmiastowej podają leki i, i, i tutaj a, a, a, ten, ten problem a, znika, no i do, pacjent, jeżeli wie, że dusi się po papryce, to on po prostu tej papryki, czy tych orzeszków ziemnych nie je. Natomiast nietolerancją pokarmową jest problem, bo tutaj to przygotowanie dietetyczne jest niezbędne. Ponieważ jeżeli w teście wyjdzie nam na 200 produktów, 100 produktów nietolerancji pokarmowej, to ułożenie diety jest ogromnym problemem, bo trzeba znaleźć zamienniki, trzeba tą dietę dobrze zbilansować. No zwłaszcza, że to są rzeczy, do których się bardzo przyzwyczailiśmy, tak, prawda? Tak. Jeśli codziennie jemy y, kilka kromek osiane, chleba, tak, tak ale al, to wiadomo, pomidory, że tak. po dłuższym czasie u, hmm. używania tego, no to wiadomo, że będziemy uczuleni tak, na i tutaj, i, tutaj, i tutaj jest problem. I alergolodzy, oni nie chcą rozmawiać o nietolerancjach pokarmowych, oni nie chcą układać diet, oni nie chcą się tym interesować. I parę lat temu właśnie był taki podział. Alergolodzy zajęli się alergiami natychmiastowymi, a nietolerancje pokarmowe odrzucili. Natomiast w tej chwili, w tej sytuacji, kiedy tych nietolerancji pokarmowych no, pojawia się coraz więcej. Mówi się, że praktycznie co druga osoba ma nietolerancję pokarmową. To, to trzeba się tym zająć. A efekty, efekty leczenia tej nietolerancji są zdumiewające. Czyli te testy wykonuje instytucja zwana... To, to, to jest laboratorium, to są diagności laboratoryjne. Znaczy państwo... Mamy laboratorium. To jest instytut... Jak to jest, to jest, to jest centrum medyczne WIMED. Centrum medyczne. Mm -hmm. Czy to jest jedyne w kraju, które się zajmuje tymi... Nie, nie, nie, nie. nie, nie. Już, już, już pojawiły się inne testy. My na początku, jak zaczęliśmy zajmować się testami, testowaliśmy różne testy. Czasami było tak, że jednemu pacjentowi, oczywiście nie na koszt pacjenta, wykonywaliśmy 3-4 testy, ponieważ chcieliśmy zobaczyć, jaki test mm -hmm. jest najbardziej czuły. Bo ta czułość jest bardzo ważna, bo, bo są testy. Sprowadzaliście te instancje. Tak, substancje sprowad... z... tak ze nie, Stanów, nie. to tak? znaczy to są specjalne zestawy. Tak. Sprowadzaliśmy z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, z Włoch, z Ameryki i, i testowaliśmy, sprawdzaliśmy. Sprawdzaliśmy to tak na, na, na, chyba najwięcej na pacjentach z łuszczycą, bo tutaj przy łuszczycy są bardzo szybkie efekty. I tu widać, jaki test najszybciej działa bo na podstawie testów przygotowujemy dietę i, i, i ten program żywieniowy pokazuje nam, jakie są reakcje. I wybraliśmy dwa testy, dwóch producentów, którzy, którzy, te testy dają nam najlepsze rezultaty. Bo mówię, rynek jest bardzo duży. Ja wiem, że w Warszawie chyba wykonywane są dwa rodzaje testów, ale często przychodzą pacjenci do nas z tamtymi testami i mówią, no nie, nie, nie, nie było rezultatu, co, co robić. Bo zrobienie testu, przygotowanie diety to jest jeden element, ale to jest tylko jeden element. Bo co z tego, że my zastosujemy zdrową dietę, jeżeli mamy wątrobę w kiepskim stanie, jeżeli właśnie nie ma... Nieruchu, no zregeneruje się, tak? Ale trzeba jej pomóc. Trzeba jej pomóc. Trzeba, trzeba pomóc układowi limfatycznemu, żeby zaczął się regenerować. Więc u nas, my prowadzimy całą terapię fenotypową. Wprowadzamy różne etapy tej terapii fenotypowej w zależności od schorzenia pacjenta, bo inną terapię zastosujemy u pacjenta z y, chorobą sercowo-naczyniową, inną u, u, u, u pacjenta z łuszczycą, inną u, u, u pacjenta z migreną, inną u pani, która, która nie może zajść w ciążę. Jaki jest... procent wyleczenia? Y... Jak i, jak i, jeżeli, pacjent, jeżeli pacjent dostosuje się do zaleceń, to aż boję się powiedzieć, 98%. To mhm. jest po prostu niesamowite. A ile osób było w ten sposób przebadanych? Znaczy, bo u nas, to w klinice, jest próbka jakaś tam. U nas w klinice w ostatnich latach, no nie wiem, czy powinnam to mówić, ale, ale paręnaście tysięcy. No, czyli to jest miarodajne. No, tak. I, bo to gdyby było kilka osób czy ale kilkaset. Powiedzmy. Mhm. Tego typu w tej by chwili, w tej prowadzą. chwili robimy, zaczęliśmy badania kliniczne. Tak. Bo, bo słuchajcie, jest problem z lekarzami. Nikt nie chce się tym zajmować, nikt nie ma wiedzy, bo tutaj trzeba połączyć wiedzę medyczną i wiedzę dietetyczną. to nie jest takie proste. Włosi robią te badania, bo jak już powiedziałam, od 40 lat i u nich rzeczywiście jest to, jest to już bardzo rozwinięte. Jest mam. bardzo dużo. Włoskich amerykańskich publikacji jest bardzo dużo. Na naszej stronie internetowej są te publikacje, są odnośniki do tych publikacji. Mhm. Także można, można wejść poczytać. Jaki jest adres strony? www.wimet.pl Wimet mhm. przez V. Wimet przez V i przez D. Nie. Wimet przez W, tak jak przez Warszawa. V, przez V, przez V, przez V jak Wioleta. Wimet. Tak, D. D na koniec. D, D. tak. To nasi słuchacze z pewnością zajrzą. Jest tam bardzo dużo artykułów, bardzo dużo publikacji, także, także zapraszam. No już, już też na, na stronach niemieckich y, kliniki, które prowadzą właśnie tego rodzaju terapię, też jest bardzo dużo publikacji. No właśnie, ale powiedzmy, jak wygląda teoria tego badania krwi, prawda? Mm -hmm. Czyli y, najpierw pacjent musi być przygotowany do tak, pobrania bardzo ważne, krwi. Bardzo, bardzo, to jest jest, bardzo ważne jest przygotowanie, bo testy, które my stosujemy, one są bardzo czułe i okazują okazuje się, że zastosowanie chemii, nawet mydła, które, które, które ma związki chemiczne i kontakt tego mydła ze skórą wywołuje reakcję układu białokrynkowego, limfocytów. Więc żeby ten test był miarodajny, żeby rzeczywiście pokazał wszystkie reakcje, my prosimy pacjentów, żeby nie myli się niestety. Właśnie takimi środkami A jak długo. chemicznymi. No to to jest, my prosimy... I, to, i pobiera się krew. I po, tak, i pobiera się rano na czczo krew od takiego pacjenta sotę, nieumytego. Nawet prosimy, żeby nie myli zębów, ponieważ przez śluzówkę, jamy ustnej, ta chemia z y, y, pasty do zębów uszkadza już układ białokrwinkowy. Więc biedni nasi pacjenci przychodzą, tacy niedomyci, no i toczymy im tą krew i Śmiedzący. badamy. No ale Ale nie ma innego wyjścia. Ale wtedy wiemy, że rzeczywiście... Yy, te reakcje są intensywne i, i bardzo widoczne dla diagnosty, który wykonuje ten test. No bo organizm pozbawiony tych bodźców zdąży troszkę się ustabilizować. Tak, tak, tak. tak, tak. Mhm. Oczywiście czyli, czyli metodą byłaby głodówka też, tak? Bo to, bo to powoduje, że nie ma dostarczania tych złych czy dobrych Tak, e, tak, ale z tą głodówką pokarmów. trzeba bardzo ustrożyć. Mhm. My, my, my stosujemy głodówki u pacjentów, ale dopiero w pewnym momencie terapii. Bo głodówka, która jest zastosowana u pacjenta, który ma zanieczyszczony organizm, może przynieść wiele Tak, Także z trzeba bardzo, bardzo ostrożnie. Mhm. Tak. I dalej właśnie dostajemy, ja dostałem taki wynik, który chciałbym dostawać no, raz w miesiącu. Nie ma takiej potrzeby. Takie Albo potrzeby. raz na pół roku. Warto byłoby, to znaczy to też zależy od, od stanu zdrowia pacjenta, bo u pacjentów łuszczycowych trzeba te testy robić y, y, częściej, ponieważ ich stan zdrowia się bardzo poprawia. Jeżeli, jeżeli widzimy, że ta skóra szybko się regeneruje, to no, niestety test też się zmienia. Fenotyp też u takiego pacjenta mm -hmm, bardzo szybko mm -hmm. się zmienia, bo zmniejsza się stan zapalny. I u takich pacjentów w tym pierwszym okresie leczenia robimy testy nawet co pół roku a później raz do roku, raz na, raz na dwa lata. Y, mamy od lat stałych pacjentów, którzy raz do roku sobie robią oczyszczenie organizmu. Tak jak robi się y, y, wymianę filtrów w samochodzie i przegląd, to oni przyjeżdżają do nas, robią oczyszczenie i robią test, mhm. żeby wiedzieć w przyszłym roku, jak właściwie się odżywiać. I co ciekawe, słuchajcie, są produkty, które się nie zmieniają u niektórych pacjentów. A, a na przykład y, u niektórych cofają się reakcje. I czasami taki test po roku wygląda zupełnie inaczej. Le reakcje z, tych, z, tych, yy, yy, z tego najwyższego stopnia cofają się czasami o dwa stopnie, a czasami te pierwsze, drugie stopnie w ogóle znikają. A są też tacy pacjenci, którzy uczulają się na inne produkty. Bo jedli ich za dużo. No, miałam taką no pacjentkę, która ale, uczuliła mi się na pietruszkę. Ale też ciekawa, ciekawa rzecz, jak dużo pacjentów jest w stanie się zastosować do takiej bardzo drastycznej diety, można powiedzieć. Bo, tak jak mówiliśmy, jeśli ktoś codziennie rano pije kawę od 40 lat hmm. i nagle mu się powie słuchaj, kawa dla ciebie jest zabójcza. Jeśli on do tej kawy zjada sobie croissanta, tak? I powiem mu się, słuchaj, croissant dla ciebie jest zabójczy. No to on się pyta, dobra, to co mam jeść, tak? I nagle mu się da. To zjedz sobie rybkę, no. zjedz sobie kaszę. No może płatki owsiane, może zrobić zrobi sobie pieczone. No więc warzywa, to może jest, ja podejrzewam, mas. że to jest, dla mnie to był szok, prawda? Ja byłem przygotowany na to, że to wywróci moją dietę do góry nogami. I byłem przygotowany, byłem gotów na to, żeby jak najbardziej, że pójdę we wszystko, co wyjdzie z tego badania, tak? I, I byłem gotów na to, wiedziałem, że tak zrobię. I od razu, jak tylko dostałem ten wynik do ręki, to już od tego momentu y, zacząłem się stosować do tej, chociaż z herbaty, na przykład, mi bardzo trudno Zrezygnować z mleka było mi bardzo trudno. ja nie, nie, ja miałem kłopoty od wielu wielu lat z nadwagą. Na szczęście już właśnie przez 10-15 lat walki z nadwagą, no, udało mi się osiągnąć taki etap, gdzie już tego nie mam problemu, bo ja uważam, że akurat nadwaga jest takim czynnikiem sprawczym dla innych chorób. Tak, jeśli, tak. jeśli ma się obciążony organizm przejedzeniem, no to generalnie wszystko źle funkcjonuje. Ale nie tylko przejedzeniem. Nadwaga pojawia się również, ja na przykład utyłam, e, zachorowałam no, na, na, na tą najgorszą chorobę, jako jest e, nowotwór i po, po leczeniu bardzo przytyłam i przychodzą do nas właśnie tacy pacjenci, bo nie, niektórzy są wychudzeni, a niektórzy mhm. niestety później na sterydach bardzo tyją. E, I e, jako dietetyk stosowałam przeróżne diety. Miałam 40 e, kg nadwagi. E, wydawało mi się, że jestem fachowcem i nie mogłam pozbyć się tej nadwagi bo organizm, kiedy jest zatruty, zatrzymuje dodatkowo jeszcze wodę w tych przestrzeniach międzykomórkowych, więc bardzo ciężko jest pozbyć się tych kilogramów. Yy, ćwiczenia fizyczne niestety czasami nie pomagają, ale zmniejszenie stanu zapalnego, właśnie to odciążenie wątroby, odciążenie trzustki powoduje, że zaczynamy spalać te komórki tłuszczowe, że, za, że ten nadmiar wody zaczynamy wydalać. I yy, ten test jest właśnie takim narzędziem, który pozwala na, jakby to powiedzieć, usprawnienie tych szlaków metabolicznych w, w no właśnie, naszym właśnie, To taka organizmie. mapa taka, drogowa, taka, jak taka gdyby. Taka mapa tak. drogowa, tak. I powiem, że jak się zastosowałem właśnie natychmiast, to, to oczywiście wcześniej przygotowałem się tak, jak należy do, do badania samego, no bo ono jednak drogo kosztuje, tak jak pani powiedziała. I, I szkoda byłoby zmarnować wyniki, prawda? Dlatego lepiej no poświęcić na to naprawdę te, te jeden czy dwa dni przygotowań i ściśle się do tego zastosować, no i później do, do wyników e, zgodnie z tą mapą tak. e, kroczyć naprzód. I efekty były natychmiastowe, a ja na przykład dzisiaj przypomniałem sobie, że... Bo ty mnie pytałeś, tato, kiedyś o jakie były efekty, prawda? Tak. Więc ja powiedziałem, pierwszy efekt to poczułem na, skó na własnej skórze. Po, jednym, po jednej pełnej dobie od razu nagle złapałem się, jak dotknąłem swojego czoła, poczułem, że mam gładkie czoło. To po prostu, no coś niesamowite uczucie. A druga rzecz właśnie mi się dzisiaj przypomniała, że ja jak, jak hmm, brałem produkt z dolnej półki tam czytałem, co jeszcze, co, co na nim jest i, i po chwili wstawałem to miałem silny zawrót głowy. Bałem się, że się przewrócę czasem. Musiałem powoli wstawać. Natomiast po tej diecie tak, ten problem kompletnie mi znikł. W ogóle w pewnym momencie właśnie przypomniałem sobie, jak nagle wstałem, to... Nie było żadnego złego efektu. To są może takie drobne rzeczy, tak. ale, ale takie bardzo jasno pokazujące, że, że właśnie no, na własnej skórze można tego doświadczyć, prawda? Pacjenci no opowiadają i różne historie. W rzuceniu na tak, plagi. ale nie tak bezpośrednio, ponieważ ja tę dietę stosowałem i, no i, i zalecenia były takie, żeby. No, sprzeczne z, ze zdrowym rozsądkiem, tak? To znaczy, miałem jeść mniej więcej trzy razy więcej, niż uważałem, że powinienem jeść. <gry> I y, jak ktoś... Dietetycy naprawdę mają różne zdania na ten temat. Jeśli ktoś mówi, że 2 kilogramy warzyw trzeba zjeść codziennie, no to ja sobie nie wyobrażam zjeść 2 kilogramy warzyw. Y, y, no, nawet w ciągu dwóch dni. To jest dla mnie niewyobrażalne, bo to jest y, za dużo. I ja się przeciwko temu buntuję, tak? I jak, jak trafię do takiego dietetyka, który mi tak mówi, no to, to no po prostu nie jestem w stanie tego... Natomiast jedząc to, co tutaj właśnie mam na zielono, tak? I kolejne etapy, bo, bo to też nie polega na tym, że mamy tą mapę i koniec, tak. tylko że no, następuje regeneracja, odczulanie, tak? Czyli po, powiedzmy po trzech po jakimś... miesiącach Zaczynamy możemy włączyć, włączyć jeden z tych produktów, który jest tutaj oznaczony, w pierwszym, w pierwszym stopniu reakcji i sprawdzamy, czy, czy on powoduje jakieś złe Zaburzenia, reakcje, tak. czy nie. I to jeden produkt włączamy, a nie od razu tak, cztery na raz, bo, bo nie potem... będziemy wiedzieć, który, tak, tak? Tak, tak? No i właśnie w ten sposób postępowałem, ale wróciłem do, mm, znaczy nie, nie przyniosła ta, ta dieta właśnie takich efektów, jakie się spodziewałem. Dlatego zacząłem szukać innych diet, oczywiście. Hmm. Ale y, to naprawdę, ta mapa naprawdę dużo mi dała i teraz y, po, po dwóch innych dietach, powiedzmy, hmm. jeśli tak można powiedzieć, y, staram się wrócić do, do tej diety, którą, znaczy tak, do tej wtedy, mapy. Do tej tak, mapy. Się pan inaczej po prostu czuł, prawda? Tak. Y, ale, bo ona spowodowała, że jednak Generalnie udało mi się zwalczyć to, co chciałem zwalczyć, tak? tak? tak. Bo poprawiło się też być może y, ukrwienie mózgu i być Dokładnie może tak. dzięki temu... Tak, tak. pacjenci właśnie, no właśnie opowiadają czasami takie wzruszające historie. Opowiadała mi historię m, pani profesor, która na uniwersytecie wykłada i niedaleko uniwersytetu mieszka. I mówi, że e, kiedyś przed e, włączeniem naszego programu, e, nawet ten kawałeczek na uczelnie jeździła samochodem, bo czuła się ciągle zmęczona. E, no, by, była też otyła, ale bolała ją głowa, więc wstawała w ostatniej chwili i, i szła na wykłady. I kiedy wyłączyła program ten nasz terapeutyczny, odstawiła samochód i zaczęła chodzić pieszo. No i kiedyś wyszła z uczelni, padał deszcz, wzięła parasol, idzie pod tym parasolem i mówi: i tak sobie myśli, Boże, jak ten, para, ten deszcz pięknie gra. Hmm. I złapała się na tym, Mówi, Jezus Maria. Przecież kiedyś, jak wypadał deszcz, to ja bym nie wyszła bez samochodu, wezwałabym taksówkę. Ja dzisiaj idę w deszczu i się zachwycam e, dźwiękami, tymi, które ten deszcz wydaje. Czyli dobrze się czuła, po prostu. Właśnie. To tak. no jest dobrze To jest to, że jeśli człowiek staje się zdrowy, to znaczy jest optymistą również, prawda? myśli pozytywnie i, i to, to leczenie właśnie... Tak. i no, to jest ta nasza nagroda za, e, nagroda w za, postaci wysiłek. tego dobrego uh -huh. samopoczucia pacjenta. Ale straciła nadwagę, tak? Tak, to... straciła nadwagę. Też, też opowiadałem historię, że miała tam jakiś zaprzyjaźniony sklep dla puszystych, e, no i z przyzwyczajenia do tego w sklepu weszła. I ekspedientka mówi, proszę pani, ale tutaj nie mamy takiego rozmiaru dla pani. Ona dopiero zrozumiała, że ona już nie jest otyła, więc ludzie, ludzie tak, tak reagują. Ale, ale też my tych, tych ludzi z nadwagą mamy około 30%. 70% to są ludzie szczupli, którzy chcą po prostu lepiej wyglądać, lepiej się czuć. To są ludzie, którzy już myślą o profilaktyce. Bo słuchajcie, pieniądze, które są wydane na profilaktykę, one są, mówią, mówi się, że 10, 10, 10 razy mniej wydaje się na profilaktykę niż później na leczenie. I, i, I są ludzie, którzy już z tego sobie zdają sprawę, dlatego, dlatego przychodzą, robią testy, poddają się terapii, bo oni chcą po prostu zatrzymać czas, chcą, chcą te, te, tą młodość zatrzymać, bo to chodzi o to, żeby zatrzymać młodość. Hmm. Tak, żeby jak najdłużej być sprawnym Czego i optymistycznym, <grymnie> tak? <grymnie> trochę da, znaczy, trochę tak. Trochę się da, bo, bo nawet jak mamy e, takich pacjentów po 70, ja, ja mam e, mojego tatę e, po siedemdziesiątce, który też zastosował terapię i, i widzę, jak jego organizm się zregenerował, więc, więc można już też w późniejszym wieku. Mieliśmy teraz taką parę, e, e, nie u mnie, nie, nie, nie byli moi pacjenci, to powiedzieli lekarzowi prowadzącemu, że to były najlepiej wydane pieniądze w ich życiu. Bo tak się poczuli. Oni byli już przed siedemdziesiątką ale oboje... Czyli przynosi tak, efekty. Tak, tak. No bo słuchajcie, jak przestają boleć stawy, jak przestaje boleć kręgosłup, jak człowiek sobie no chce się rano wstać, no to... No ale ja teraz troszeczkę kij w mrowisko włożę, bo hmm. y, mia miałem znajomą, która miała problem z gośćcem. Y, miała już iść na operację, była w kolejce zapisana y, do szpitala na, na Spartańskiej miała mieć wymieniane, nie wiem, stawy chyba czy coś. Poważna operacja. Ona bała się tej operacji, bo nie wiedziała, co będzie po tym. Uh -huh. e, ja wtedy używałem diety Kwaśniewskiego, e, która... Mm, ale teraz pan Kwaśniewski inną dietę stosuje. Ja nie mówię o tym Kwaśniewskim, tylko o... o diecie tłuszczowej. Tak, o diecie tłuszczowej, o optymalnej diecie, tak, optymalnej, tak to się tak. mówi. E, I tam przeczytałem, że e, ludzie, którzy mają problem właśnie ze stawami, z gośćcem, e, jak zastosują tą dietę, natychmiast odczują e, pozytywne efekty. I... E, no, i też był problem taki mentalny, tak, bo dziewczyna powiedziała, ona sobie nie wyobraża, żeby codziennie rano nie zjeść chleba z dżemem. Mm. Ale ja jej zostawiłem tą książkę, i ona rzeczywiście powiedzmy po dwóch, po, po miesiącu m, powiedziała: spróbuję. Spróbowała i nie poszła na operację. Bo tak się ja lepiej poczuła. poczuła. Tak się lepiej poczuła. No na tyle podobnie, lepiej. Nie, tak ale poczuła. ona mogła być, miała, mogła mieć reakcję więc na takie, przykład na ale, no więc, Ale takie efekty tak. właśnie nie zawsze tak. m, świadczą o, o Jeżeli tym. miała reakcję na zboża i ta zboża wycofała z diety, zmniejszył się stan zapalny. Hm. Także to jest, ale ja w te, w te diety takie monotonne, monotematyczne troszeczkę nie wierzę, bo znowu ona się w pewnym czasie uczuli. Też ten nadmiar białka, już są dowody naukowe, że ten nadmiar białka nam szkodzi. Chociaż on tam, on tam nie, nie, nie, nie tyle dużo białka podaje, ile tłuszczu. No on mówi o zrównoważonej tak, diecie tak, pomiędzy tak. właśnie tłuszczami, ale białkami i węglowodanami. Mało, mało, mało tych węglowodanów jest. Mhm. No, była ta dieta Dukana, która, która już, już przestała być modna, bo wiemy, że bardzo dużo e, efekt ubocznych, y, niestety, po tej diecie występuje. Jaki? No, przede wszystkim zakwaszenie organizmu, zaparcia, które są bardzo uciążliwe. Ale zakwaszenie i wtedy właśnie zapalenie stawów, dna moczanowa, to są konsekwencje, dlatego trzeba bardzo uważać, bo nam tego białka nie jest potrzebne tak dużo. No, różnie, różnie też ludzie podchodzą do diety, prawda? Mhm. Często biorą to, co im się podoba z tej diety, a resztę uwag omijają, albo próbują zapomnieć, albo zapominają po prostu o e, tym, że... Tak, bo my, my chcemy iść na łatwiznę. My chcemy, no właśnie, chcemy tej, Jednak tej pigułki ciągle tak, oczekujemy. Tak. A to nie, to nie jest takie proste. Żeby być zdrowym, to trzeba ciężko pracować. No ale tak słyszałem, że miała być pigułka na, na, na otyłość, na nadwagę, prawda? I, I chyba i, coś takiego było swego czasu, i, że to i, działało i, na przysadkę mózgową. Tak, ale, ale potem efekt jojo był, jak przestawało działać, prawda? Więc... I do... pamiętajcie, każda dieta redukcyjna powoduje niedożywienie. Bo nam brakuje witamin, minerałów, pierwiastków śladowych. Mhm. I prędzej czy później po takiej diecie redukcyjnej będzie efekt jojo. Tutaj trzeba jeść, ale właściwie produkty... To trzeba jeść mniej po prostu, najprostszy sposób. To najlepsza e... dieta, tak? No. Mniej żyć. Ale, ale Kalorie ty... liczyć, chociaż Z tymi kaloriami o, to, to nie jest tak, bo my mamy pacjentów, którzy jedzą kalorycznie bardzo mało, a i tak tyją. Także to, to, to nie do końca tak jest. I bo już... może się nie ruszają. Ale, ale jak mają się ruszać, jak mają tam 150 kilogramów? No, nie, nie, oni nie no będą tak. się ruszać, bo ich bolą stawy. No, ja, ja na pewno nie, nie namawiam do tego, żebyśmy tutaj poruszali <grym> różne tematy <grym> różnych tak. diet. Myślę, że warto jeszcze wspomnieć o rozsądne, tym... Ten... No właśnie, te testy, ja tak, po prostu tak, wierzę, tak. dlatego, że przeżyłem to na własnej skórze, tak jak dosłownie nie do na własnej skórze. jest to przebadane tak dokładnie naukowo, prawda, i no, statystycznie i tak dalej. A, ale już coraz więcej jest badań, coraz więcej. Ale są więcej. publikacje, tak, pani tak. Mówi, tak. i można zapoznać I myślę, że, to, tak, i, i i myślę, że w wszystko. ciągu najbliższych 10 lat to będzie przełom. Zobaczycie, że, a że dojdzie do tego. Państwo już stosujecie to? My stosujemy od prawie 6 lat. Od 6 lat, tak, a rzeczywiście... na świecie? Stanach... Na świecie od 40 lat. Już. Od 40 mhm. lat, tak. We Włoszech y, akurat testy, które my stosujemy, one są w Szwajcarii, we Włoszech y, stosowane od 18 lat. W jakich, jakich ośrodkach? W jak... Oj, to, to tutaj, tutaj, to, to, to w różnych ośrodkach mhm. w Szwajcarii, w różnych, bo, bo ja mam pacjentów, którzy przyjeżdżają do nas, ponieważ wiadomo, że w Polsce jest taniej. I właśnie miałam pacjentki dwie ze Szwajcarii, które akurat przyjechały z testami, żeby u nas powtórzyć. Mm -hmm. I stąd się dowiedziałam, że że że, że, że, że, że, że, że, że Na chyba wychodzi. tak. Wchodzi, ja myślę, że na koniec jeszcze warto powiedzieć o tym, w jaki sposób można znaleźć um, przychodnie, WiMed, tak? Przychodnie, czy to Czerniowiecka, jest... to jest Centrum Medyczne, Czerniowiecka Adres 9. strony internetowej już Mokotów. podaliśmy i jak trzeba się zapisać, się trzeba na wizytę po prostu, tak? Trzeba Jeśli... najlepiej zapisać się na wizytę, na taką wstępną wizytę do lekarza, żeby zobaczyć, jaki jest stan zdrowia pacjenta. Hmm. Nie Czerniakowska. Czerniowiecka, ty... Czerniowiecka, Czerniowiecka Mokotuszyńska, bo trzeba zrobić pełną diagnostykę, bo my oprócz oprócz badania nietolerancji pokarmowej jeszcze robimy inne badania, żeby zobaczyć, jaki jest stan zdrowia pacjenta, mhm. bo, bo pamiętajmy, że przy, przy dnie moczanowej musimy zastosować inną dietę, przy, przy podwyższonych enzymach wątrobowych inną, przy anemii inną, to ta dieta musi być uszyta na miarę. No, trzeba uważać, bo tak, z tym nie ma żartów tak naprawdę, bo każda dieta wpływa przecież tak, no, to, to, że nie zawsze możemy tylko pomóc, ale możemy, możemy zaszkodzić, zaszkodzić prawda? Tak. Mhm. Dobrze, bardzo dziękuję za wizytę w studiu ja i ruch, za dziękuję. wyczerpujące informacje. E, moim gościem była pani Lidia Trawińska z Wimedu, tak? Współwłaściciel z tak, Centrum WIMED Medycznego Wimedu. Mm -hmm. No i mój tata oczywiście, który nam tutaj towarzyszył i bardzo dziękuję. E, I do dziękuję. usłyszenia w takim razie.